Koniec opowieści historycznej Jerzego Dowiata, Chrzest Polski, wydanej nakładem wiedzy powszechnej. Nagrania dokonano w Studiu Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w sierpniu i wrześniu 1966 roku. Czytał Jerzy Bokiewicz. Na taśmie magnetofonowej utrwalił Kazimierz Hudek.